Cześć! Witajcie w najnowszym odcinku Konsoloszek. Już w czwartym. W dzisiejszym odcinku witają was ja, czyli prowadząca, czyli Justyna, czyli cześć. Porwana. Hej. Oraz bonsai. Oj. Cześć. Oj. Ahoj. Arr. Nie, dobra, nie, bez problemu. Bez Trudne sprawy, jest późna godzina, przepraszamy za wszystko. Arr, za, za oceanu i, i w ogóle. Tak. Za wszelkie usterki najserdeczniej no przepraszamy. Tak. E, tym razem dla odmiany nie ma Hany. Hanna, niech moc będzie z tobą. No i tak przy okazji chciałybyśmy przeprosić za ciągłe braki jednej osoby, ale jest nam niesamowicie trudno skompletować się razem. No i mamy nadzieję, że niedługo uda nam się zebrać w całym składzie. Usilnie do tego dążymy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat muzyki w grach. Czy jest ważna oraz kiedy nie powinna grać. Czy w ogóle jest taka rzecz, że nie powinna grać. Ale najpierw zaczniemy od newsów. Czyli co nowego u Skubiego. No i żeby znowu nie było, zacznę pierwsza. Bo na mnie krzyczycie. Bo jesteście niedobre. My eee... ciebie też. No. Dzień. Dobrze. <głosy> tak. No i moim pierwszym newsem jest to, że twórca serii Niera, który się nazywa Yokotaro powiedział w wywiadzie, że powstanie remaster tego starego Niera, Gestalta. I to jest tylko takie... takie, To jest tak naprawdę to cała... Automata? Nie automata, to jest Nówka. To jest to, co wyszło w tym roku. Aha. A jest Nier Gestalt. Ten wcześniejszy. Aha. on ma dwie nazwy, bo są jakby trochę dwie wersje tego. Aha. Tak, ja już nie wiedziała. No i prawdopodobnie, bo to było na Play'a trójkę, to podejrzewam, że zrobią boost graficzny, może coś tam w gameplayu pozmieniają? Fabuła chyba zostanie taka jaka była, bo była spoko. I ma powstać na Play'a 4, na Xboxa I na pewno jak to wyjdzie, to na Play'a 4, to ja to kupię, bo ja lubię tą grę. Bardzo, aż za bardzo. No i to jest mój pierwszy news. A mój drugi news to... Przypomniałam sobie ostatnio o Stardew Valley, bo nie gram chyba z 4 miesiący. I oświadczam, przem i wobec, że mam żonę. Wow. Opowiedz o tym jeszcze. No, mam koło? żony. Ehm. O matko i córko. Nie penny, ale jakoś podobnie. Tam jest taka blondyna, która lubi diamenty. Mam wszyscy żony? lubią diamenty. No to ta taka, co. Chodź jak wymawa na imię? Ty jakiś smutek nie pamiętam imienia własnej żony, nie? No. no. To po prostu, po prostu co co Ciebie za żona? M nie wiem, co ze mnie za żona dla mojej żony. To jest smutne. Muszę to naprawić. Później po odcinku napiszę, jak po moja żona ma daje niektórzy nie pamiętają rocznicy <śmiech> i niektórzy nie pamiętają imienia własnej żony. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> to, jest też tak, to jest też tak, że na pierwszej rance dziewczyny, kobiety, faceci mają taką zasadę, że no, wiesz, swojego imienia nie wymawiają. No, nie zdradzają. Tak, a później wołają, ej ty... <śmiech> To, te, przepraszam, to jak oni się umówili na randkę? No ej ty, idziesz na randkę? Ej ty, no zgadzam się. A, ej ty, ruchasz się, czy trzeba z chodzić, tak? <zuczanie> tak, tak? Tak, tak na tej zasadzie, no, zgadzam się. Uh, wiecie co jest najgorsze, że chciałam nagrać uroczystość, żeby, nie wiem, tak dla zabawy, a mi się nie nagrała. Jest mi jeszcze nie. bardziej smutno. Tak, łączymy się w i no, no nie będę mogła wspominać tego. A w ogóle... no i to jest taki mój news właśnie, teraz przeżywam uroki życia małżeńskiego. Moja żona nie umie nic na roli robić, więc tylko chodzi i pachnie, więc A nie czekaj, jest fajnie. A czekaj z tą taką blondyną, co jest taka blondynowata? Hmm... prawdopodobnie. Ona mieszka z siostrą. Hailey, Hailey. Może okay. tak być. <głos> tak. Może wiesz, tak, być. Może wiesz, jak ten. Aha, bo ja nie powiedziałam chyba tutaj na historii ze Stardiowali. Otóż kupiłam sobie z w końcu, bo bardzo chciałam to zagrać. Po czym mój chłopak zobaczył, ej, co ty masz i zaczął grać w moje stariowali I robił wszystko tak trzy razy bardziej, bo on jest taki, że, że musi wszystko wszystko zrobić i mhm. tak na stówę. I na przykład zaczął wszystkich podrywać i wszyscy byli jego chłopakami i, i dziewczynami i, i, Aha. i miał żonę i chłopaki i dziewczyny. Okej. Okay. No, to było takie. Ja czekam, aż będę miała dzieci. Bo jestem ciekawa, na jakiej zasadzie to wygląda. Bo one ]ż... nie są, bo znaczy zaspoleruję ci, one wcale nie są interesujące. Ej, przepraszam, ja byłam strasznie zafascynowana, jak farwest mu Moonie miałam dziecko, które chodziło i mówiło o gugu -gu gaga. Więc wiesz... Każdy ma trochę inny zakres. To, to, to, to tutaj jest chyba, są chyba jeszcze mniej interesujące. Hmm. No nie wiem, w każdym razie ja sobie Cześć, w morzecie. Mnie to bardzo rozbawiło, jak, jak w pewnym momencie się obudziłam któregoś dnia i mój mąż musiał mi powiedzieć, że jestem w ciąży, bo... bo sama tego nie wiedziałam, nie? Okej, okay, tego się nie spodziewałam. No... Takie... Honey, can you tell you're pregnant? Spoko. No, dobrze wiedzieć. Dobrze, że chociaż on wiedział, nie? No... A może to ty jesteś w ciąży? <laughs> Jaka faza, nie? Chyba spoilerujemy tutaj, i e, To nie są spoilery jak takie, no... Ja tak to się tak. trzeba trochę wysilić jednak, żeby tą no, żonę, żono męża się dorwać. No tak. No i nie każdemu się chce. Ja mam wbite 80 godzin, nie wiem jakim cudem. Żona mąż brzmi dziwnie. No, no bo możesz mieć żonę, możesz mieć męża, nie? Niezależnie, A, tak tak. niezależnie od płci. Niezależnie więc. od pci. Pci, tak. Pci I niezależnie od tego, czy masz żonę czy męża, jak jesteś pci, możesz mieć dzieci. Tak. A w ogóle moja żona była zazdrosna, bo jakiejś innej ziomce dam prezent. A nie byłam tego świadoma, żona może być zazdrosna. I teraz mam problem. Byli jednak wow. prawdziwa żona. Tak. 100%. procenta. wali takie realistyczne. Tak. Tak. Ja tylko czekam teraz, aż będzie ten dodatek, znaczy dodatek, rozszerzenie, że na dwie osoby. A będzie? Tak, ma być. No. Tak, to wtedy kupię na komputer. Tak, jestem, czekam na to. Jest ten, jest mod na Steama. To ja go nie mam, muszę to zobaczyć. Jest, ale nie wiem jak bardzo działa, nie? No. Ale wiem, że istnieje. Bo już z... Jak usłyszałam o tym, że jest na dwie osoby, to od razu wszystko musiałam wiedzieć. <grym> bo jestem spaczona. Ale dobra, zostawiając Stardew Valley. To teraz kolejna wasze newsy. Bonsai, może ty opowiedz o swoich trudnych przeżyciach bez internetu. O Boże, tak. Ponieważ przez ostatni miesiąc się przeprowadzałam i, i nie miałam internetu. I to było bardzo trudne. To był najstraszniejszy czas w moim życiu. Od czasu, nie wiem... Porodu. <laughs> wiem, co czujesz, moja droga. Ja przecież niedawno miałam to samo. No, ale ty miałeś, kurczę, na trzy dni chyba. Trzy, cztery, coś takiego. No, ja miałam na, nie wiem, na prawie miesiąc. Oh Jesus No, oh Jesus. Nie, i to wyglądało tak, że jak przychodziłam do moich rodziców, to ściągałam sobie y, z Netflixa, wiesz, seriale na telefon, żeby mieć co robić, jak się w domu. No, to, to było hard. Ja tam chyba zaczęłam, nie wiem, kudy, gotować, sprzątać. Co? Pamiętać pustynię. Tak, w ogóle, szyć na maszynie. Albo inaczej, uczyć się do sesji. O Jezus, przestań. A... Przestań mówić takie straszne rzeczy. A... <grym> tak, a tak, y, poza tym, tym masz jakiegoś newsa? Opuś. No, poza tym... Y, a właśnie, mam bardzo, bardzo ważne pytanie, bo ostatnio poruszyłyście tą bardzo jakże ważną kwestię. Czy widziałyście Power Rangers? Mhm, nie widziałyście, ja nie. Ja, tak jak powiedziałam, jeszcze nie. Jak to? Jak śmiesz. No jak to? Myślałam, że o kimś porozmawiam z tym. No, ja w każdym razie byłam na Power Rangersach, bo. Ratujesz honor. Tak. Po <grym> prostu, z, z, z kim ja tutaj ten podcast prowadzę, no, no ja, ja nie wiem. <grym> no, w Sama każdym tram. razie. W każdym razie.. To... Są kitowcy, jest Rita, są Power Rangers, są te. Jest Zordon, jest. Nie, Megatron. A ja, wiecie? Ja, ja, ja, jak to się nazywa? Megazord, o, Megazord. Megatron. Tak, jest wszystko. To po prostu. No to tak jakby serial przenieśli na. no. Mówiłam? No, tam są, jest wszystko, co było w serialu, tylko wygląda lepiej, ładnie. bo mogli to zrobić lepiej. I w sumie tyle. To jest takie jak serial, czyli jest głupie i absurdalne, ale ale to Power Rangersi, tak? I była taka jedna scena, na której się prawie popłakałam. Spoiler, spoiler, spoiler, spoiler. Tak. Spoiler, ale to nie jest taki, nie do wiem, może, jest, może nie jest duży, ale w każdym razie była jedna scena, kiedy, kiedy oni byli w tych zordach i mhm. ruszali do walki i była faktyczna muzyka z serialu. O. <śleszy> I to było takie piękne. <śleszy> tak sentymenty. Tak, to było takie piękne, naprawdę. A teraz mi powiedz. Czy większość takich okolicach 30 ludzi było, czy takich gówniażerni, za przeproszeniem też? też nawet bardzo nie zwracałam uwagi na to. Aha. Ale nie, nie zwracałam uwagi. Nie mogę ci powiedzieć. Szkoda, bo to, mnie to ciekawi, nie? Bo to wiecie, to jest raczej tak... No to, to, to wiem. Dla 30 To Wydaje mi się, że przynajmniej kilka gówniażerni widziałam. Hmm. Tam po, po, po prostu razy przyszli do... do kina z czystej no tak, tak, że... co to jest. No. Tak. Nie no, bez urazu dla nastolatków. Czy, tak. No, ale no. Wiadomo Jezus. co. Tak. Po prostu nasze, nasze pokolenie tych starszych poszło na ten film z sentymentu. Mhm. Ale... Z takim łezkiem w oku. Tak, z łezkiem o, w oku, a to ci młodsi po prostu, żeby zobaczyć co to, nie? Mhm. I... I to wcale nie jest nic złego. Tak. Oni się przez to dowiedzą, że był jeszcze taki serial, może do niego wrócą. Oj, lepiej nie. <głos> Nie, tam A, nie. Ja chyba. swoją drogą, o ile serial, tych seriali było. No. Jakiś I... tam czas temu było nawet jakaś tam reaktywacja. To było kropne, pamiętam. Coś tam zrobili tak, że się tego nie dało oglądać. Po prostu jest coś takiego, że w niektórych serialach, filmach, muzyce, jest coś takiego jak Antyka się nie tyka. Mhm. Tak, lepiej prostu, do tego nie wracać. Po prostu nie wolno. To, co mhm. zostało zrobione, niech już tak zostanie. Mhm, no. A nie oglądać tego drugi raz po 10 latach się nie powinno. No, ja spróbuję. Oj, Też no, możesz to... zdać relacje. Tak, w następnym podcaście życzę mi powodzenia. Dobrze, będę cię Co, trzymać, będę trzy, cisnąć. Kciuki. Tak, Tak, okay. no. poza tym nie wiem, poza tym dalej gram w pauta trójkę. Mój chłopak znowu się do mnie zaradził i teraz biega po istandach i podrzuca tak. ludziom granaty do kieszeni. <grym> No no i tak, że nie miałam internetu i tak ściągałam sobie seriale z Netflixa, to obejrzałam aż dwa. Mhm. Mm Także jeden miał, ma jeden sezon, a drugi ma zonę cztery, ale ja obejrzałam tylko dwa na razie. Mhm. Mm Jeszcze to jest uh, 13 Reasons, 13 powodów. Mhm. Mm no ciężki serial, bo opowiada o dziewczynie, która się zawiła. Mhm. Znaczy dobry, bardzo dobry, tylko ciężki i są tam sceny mocne, więc nie, nie dla każdego. Okej. Okay. Ale też, znaczy tak, to jest serial też o nastolatkach, więc nie jest, że tak powiem, pozbawiam humoru. Okej. Okay. Tylko no, że to jest o dziewczynie, która się zabiła, to, to jest to ciężki serial sam w sobie. Okej, okay. polecasz? To znaczy, mocny, tak? Znaczy no... Polecam, ale jak mówię, nie dla każdego. Na no, drugi, drugi to Orange is the New Black, chociaż jest to w sumie już taki trochę stary serial i powinnam go już dawno obejrzeć, ale... 2013, to teraz. pierwszy sezon wypadł tego serialu. Ja no. wiem, bo to jest jeden z moich ulubionych, więc polecam. No, to jest... To, znaczy tak, no, for 13 reasons... <laughs> the New Black, fajny, bo jest, on no, jest po prostu śmieszny, nie te, Też nie, nie, nie we wszystkich momentach, ale no jest taki... Nie, no wiesz, szczegółowo jest przedstawiona każda historia każdej z tych yy, miarek, tak? No i to jest też fajne, nie, że w każdym właśnie odcinku są te flashbacki. Więc y, możemy, wiesz, poznać każdą bardzo do dobrze i dokładnie. Niektóre miały lepsze, niektóre gorsze historie, więc się wydaje się ciekawe. Być, teraz jestem na sezonie trzecim, wydaje mm -hmm. mi się, że jest trochę gorszy. Ale pierwsze dwa, pierwsze dwa były bardzo fajne. No i wiadomo, pierwszy sezon to chyba był najlepszy. No, no. Nie widziałam żadnego, więc <głos> się nie wypowiadam. Mamy czciuki, żebyś też może mhm. obejrzała, chociaż to pilota. Je, je, jest dobry, jest e, dużo humoru, fa fajne historie są, ale trzeba się nastawić, że jest dużo rozbijek. Jeśli komuś to przeszkadza. Hmm, absolutnie nie, są ciekawe charaktery tam. No, mnie też to nie przeszkadza, więc, więc ja, mnie się fajnie to wygląda. To okay. ciekawe, historia jest oparta na faktach. E? No. jednej z więźniarek, tak. Ta no, główna tak. bohaterka napisała książkę o tym, jak poszła dobrowolnie do więzienia. <głos> Więc e, wszystko tam. Wiadomo, niektóre rzeczy mogą być podkolorowane, niemniej jednak taka sytuacja, że ona dobrowolnie oddała się w ręce e, zakładu karnego jest prawdą. To dobrze, przynajmniej mogą rzucić naklejkę na faktach. Nie wiem tylko, nie pamiętam tylko z jakich to przyczyn. Jakie pobudki miałaby się poddać tej w ręce sprawiedliwości? Może to. Może chciała po prostu odbędzić tę karę, bo zasłużyła, nie wiem. Bo coś tam złego poczyniła. Tylko ja nie pamiętam, co to było. Musiałabym to odświeżyć sobie, ale. Tak czy siak, polecam. No, to no dobrze. A poza tym, znalazłam na Facebooku najlepszą stronę miesiąca. No, konsolidację. To... Nie, do no, no drugą najlepszą stronę tam. no to teraz rozumiem. Cut cosplay. Cosplay, które robią koty. Tak, są chyba... nie wiem czy to jest gościu czy babka, która ma dwa koty i przebiera te koty. w Jakieś postacie z, wiesz, z filmów, seriali, gier innych to spoko. Dobrze, że jedzenie ma też fajnie wyglądać. <grym> Nie w, ten, nie w ten internet weszłaś. <laughs> bonsai, nie w ten internet. Wam właśnie w najlepszy internet, co ty chcesz? A najbroczniejszy. <grym> Najsmaczniejszy. Podam na, wylej kotów, polecam. Dobrze, daj odnośnik potem. <laughs> Oczywiście, że dam. Ma bonsai seal of approval. Tak. To bardzo dobrze. Rozumiem, że to są twoje wszystkie newsy? Chyba, nie wiem, może. Załóżmy, że tak. Załóżmy. <laughs> Porwane? Mam ich mało, no ostatnio mów, mów. byłam w, na weekendzie w Katowicach i na heavy metalowym koncercie. W sumie to festiwalu i były różne zespoły metalowe. I dostałam w oko. Nie mam Czekam. co prawda e, lima, ale mam czerwone całe, więc to troszeczkę boli, to fakt. Pamiątkę <głos》> na jakiś czas. Ale, ale jak? No właśnie... Hmm. Powiedzmy, byłam tam w środku takiego pogo. Hmm. Ale to pogiem można nazwać. Coś bardziej w wersji brutalnej to pogo było. I jaki okay. to tam pół biedy, to oko mnie martwi nieco. Nie rozumiem tego fenomenu, ale okej. Okay. <grych> to jest już, no, to jest kwestia, nie wiem, hobby, pasji i tak dalej. Nie, to ja wiem, tylko nie, nie jestem w stanie mieć chęci, żeby mnie ktoś szturchał i walił łokciem po oku, nie? Na przykład. <grych> Ja Ci powiem tak, ja byłam dwa albo trzy razy, i u mnie to się nie kończyło dobrze. W każdym razie zawsze to się kończyło tak, że, że albo musiałam sobie leżeć pod stołem i odpocząć, albo, albo wszystko mnie bolało i musiałam wyjść i, i, i zwrócić to, co zjadłam i w ogóle. Dalej, no. jak to było? Mówisz jak ty jesteś mała, to gdzie ty się pchasz? No ale jestem też głupia i chciałam to przeżyć na własnej skórze, nie? A, okej. Okay. Tu nie Chociaż zaprzeczy. Raz, dwa, trzy, ważne. Mm, osiem. Mm. Nie no, nie osiem. Wiem że, wiem, że raz to było na koncercie z, w małym miasteczku, gdzie przyjeżdżałam do babci, no A drugi raz to było w sumie w, mo w moim liceum i zrobiliśmy pogo na no, w Auli w liceum. Ale super. Hmm. Tak, to znaczy potem nauczycieli do nas przyszli i, i powiedzieli, żebyśmy tego nie robili, ale no. A kto by tam słuchał nauczycieli? No, tak wyjшло. <laughs> tak wyszło pani w sorze. Sam ich ciągnąć w pogo i po robocie. Mhm. shit mm -hmm. <laughs> e, Dobra, a porwona to był w ogóle, jak się nazywa ten festiwal? Metalmania. Metalmania. I tam w jakieś znańsze zagramaniczne coś przyjechało? Tak, i to z wielu zagramanicznych zakątków Europy, więc... Aha, co i takie ważniejsze wydarzenie jakby klimatem. Takie, takie istotniejsze dla wielbicieli cięższych brzmień mm -hmm. jak ja. <laughs> Od rana, znaczy od rana, no, jedenasta do, do nocy, do pierwszej nocy, do, nie, przepraszam, do trzeciej, były koncerty cały dzień, więc dla każdego coś fajnego, miłego. Ale to też w sali, czy na zewnątrz, jak Woodstock? Nie, to był Spodek. Ha, hm, okej. Okay. Podział był na mniejszą, większą scenę, uh -huh. z mniej lub bardziej znanymi zespołami, więc dla każdego, tak jak powiedziałam, coś miłego. No, no, no. I to tak co roku się dzieje? No właśnie, e, nie dzieje się to co roku, teraz ta Metalmania została reaktywowana powiedzmy, bo A. to miało miejsce jeszcze w latach 90 taka Metalmania, więc e, stare Wygi też się pojawiły i wspominały, Aha. ale i oni też mieli coś dla siebie. No U -u. i to wydarzenie chyba będzie ponownie w przyszłym roku, hmm. na którym nie się zjawić. <grym> A planujesz Woodstock, czy to nie dla ciebie? No, no raczej, że dla mnie. Ja prawie <grym> co roku jeżdżę. Moja koleżanka też co roku jeździ. Jestem no. obecna na Woodstock od 2011 roku. Hmm, nawet w zeszłym roku nie pojechała, bo się przeprowadziła do Irlandii. Ale w tym roku jedzie, więc... No i, no i słusznie, niech jedzie. No. Dobra. To jeszcze, jeszcze masz coś? Do... No, z takich może coś z gierkowych. To mhm. Call of Duty zapowiedział nową grę, drugą wojnę światową stricte. Jakoś za dwa dni? Tak, 26 kwietnia będzie transmisja z światowej zapowiedzi Call of Duty II Wojna Światowa. Oczekuję tego mocno bardzo, bo ostatnio, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o Drugą Wojnę Światową, to Call of Duty było dopiero w jedynce, dwójce, nie wiem czy przy dalszych częściach. Tak to te Black Ops i inne części to były już związane z zupełnie czym innym. No, A. Te filmy. Mm -hmm. A tutaj wracamy do tej II Wojny Światowej. Mam nadzieję, że tego nie zepsują. Czekam niezmiernie. A to już na premierę chcesz kupić? Premierę? No podejrzewam, że tak, bo długo scena nie spadnie. <grym> Więc e, wydaje mi się, jako że ja lubię te FPS-y, to nie będę czekać długo. Hmm. Ale nie wiem, wiem czy im to pójdzie, bo przez tym Battlefieldem też jakoś tak z tego, co widzę, to ludzie twierdzą, że dużej zmiany nie było. Jeżeli chodzi o do 1, tak? Mm -hmm. No zdania są bardzo mocno podzielone. Jeżeli chodzi chyba, no mechanik może się ciut różni. Mm -hmm. No ale jedyne, co się różni, to ramy czasowe się różnią. No, no tak, ale to wypadło si no jest ten problem, tak? Czy te mają wrócić do tych starych broni tak, jak one się faktycznie obsługiwały, czy jednak trochę ułatwić, nie? Żeby ludzie nie dostawali nerwicy. Znaczy tak, wiadomo, że gra się mija z rzeczywistością mm -hmm. bardzo, więc wydaje mi się, że podkolorują te kwestie w broniach, a czy w historii, do tego jeszcze nie wiem, mm -hmm. jak jest z, z historią, na pewno coś się będzie z prawdą pokrywało, ale czy na 100% No mm -hmm. podobnie będzie z y, mechaniką broni. Mm -hmm żeby było lepiej. Żeby wszystko przyszło na lepsze. Tak, tak samo oczekuję tego od Call of Duty, tego najnowszego. Mhm. Wreszcie odstaj od kosmicznych motywów, tylko hmm. wracamy do, do rzeczywistości. No, Dobrze, że próbują czegoś jakby nowego, że tak to nazwę. Po prostu próbują coś odświeżyć, czego Call of Duty dawno nie robił. On się chwali raczej, sądzę. Call of Duty dla mnie znany jest właśnie tylko z tego, że tworzył strzelanki na drugiej wojnie światowej o Więc... Ja pamiętam, że grałam na Play jedynce w Call of Duty. I w pierwszą część prawdopodobnie, bo wątpię, żeby to była jakaś któraś z rzędu. I daleko nie doszłam. Pamiętam, że coś tam było nie tak. Ja to jak szalona przychodziłam po parę razy. No, było tak, że w ciągu całego dnia potrafiłam przejść kampanię. Matko i cura. No, to kiedyś też czasy inne były, nie? Człowiek nie siedział przed Facebookiem po 10 godzin dziennie. Żeby jakby było śmieszniej, bo wtedy Facebooka nie było. No, więc internetu nie było, to się włączało grę i się siedziało, dopóki mama nie wywaliła, nie? Spokoju, bo za dużo grasz. Tak, żeby mama, wyjść, dziecko trochę na dwóch. No, nic no, to, to kolegów. Ja biorę ten komputer i wychodzę na podwórko. <laughs> no żeby się nie czepiało. Tak, tak, dobra. To co, przechodzimy do głównego tematu? Owszem, dobra. Bonzai, żyjesz tam? Aha. Aha, jeszcze nie zasnęłaś? Nie, ja próbuję nie kaszyć, prostu wam. Aha, no, dobrze. dobrze, w porządku. Tak, dobra, to tymczasem Borelasem, przechodzimy do tematu głównego, czyli do muzyki. A i tak kilka informacji na sam początek, że nie mamy zamiaru cofać się 800 lat i wracać do 8 bitówek. Ale skupimy się w najbardziej nowocześniejszych utworach. Porozmawiamy też o najlepszych, podkreślam, pogrubiam kursywa według nas, koniec podkreślenia, pogrubienia i kursywy. Są trakach do gier oraz tych najgorszych. Zastosuj tą zasadę wcześniejszą znowu. I jeśli ewentualnie będziemy chciały i będziemy miały czas, zastanowimy się może też nad grami rytmicznymi, no, które jednak nie istnieją bez muzyki. Ale najpierw first things first czyli poruszmy temat tego, jakie są traki uważacie za najlepsze? Czy macie ulubionego kompozytora? Nie chodzi mi tutaj o to, na przykład o Rihanna, która śpiewa Umbrella do, powiedzmy, Need for Speeda, <grych> tylko jakiegoś tam znanego kompozytora, jak chociażby Nobuo Uematsu, czyli ten koleś, co tworzył muzykę do finali. I teraz, która chce pierwsza opowiadać? No myślę, że ja mogę zacząć od Ja nigdy na muzykę nie zwracałam uwagę w grach do momentu, jak powstał Widzim 3. Poznałam kompozytora o imieniu Marcin Przybyłowicz i on jest znany przede wszystkim z tego, że tworzą muzykę do tejże gry. Taka ciekawostka jest, i to mnie nawet zainteresowało, że w 2016 roku był najczęściej słuchanym polskim twórcą wśród ludzi, którzy korzystają z Spotify chyba, tak? Ja z tego nie korzystam, więc nie wiem, ale się dowiedziałam. I to było ciekawe, bardzo ciekawe. Będzie też komponował e, muzykę do gry Cyberpunk 2077, która, no, amen, amen, jest też tak z twórców e, tejże gry Wiedźmin 3 i mhm. CD Projekt Red. CD Projekt Polską Co, być. Sorry, sorry, sorry, że się czepiam, ale ktoś mnie się przyczepił, że mówiłam Sidi, więc teraz ja będę się czepić. No <grym> już mi tak zostało i chyba to się nie zmieni. Niestety. Nie bo było... Przepraszam tych, których to boli, ale no. I poprawiajcie mnie, to mogą się odmienić. W mówię cały czas CD, niestety. Nie, bo ktoś, znaczy, bo to nie jest od cd romu tylko od, nie wiem, to był jakiś skrót, ale teraz nie pamiętam oczywiście. Muzyka ta miała na tyle taką sławę, że nawet jakiś tour zorganizowała, w sensie, że jeździli po Polsce wraz ze zespołem tak. Percival, Polkowym zespołem metalowym, no, którym, którzy współpracowali z Marcinem przy tworzeniu tego soundtracka i też zyskało to wielką sławę. Na skalę światową, jakby nie patrzeć. No i ta muzyka, no nie oszukujmy się, jest naprawdę świetna. Epicka, bardzo epicka. Na YouTubie można zobaczyć, że już ma ponad milion odsłon, e, odsłuchani, z każdego poszczególnego utworu. No i co mogę więcej powiedzieć, trzeba po prostu posłuchać i się wczuć. Czyli po prostu współpracuję, bo ja się, jak już mówiłam 8 razy, nie grałam w na trójkę jeszcze, nie biczujcie mnie. Czyli rozumiem, że współpracuje z tym co się dzieje, tak jak powinna. Tak, dokładnie. Jaka by nie scena nie była, to jest po prostu muzyka dopasowana. Mhm, mm okej, okay, a jakąś masz, y, który uważasz za najgorszy soundtrack? I tu się nad tym tak szczerze powiedziawszy nie zastanowiłam. Ja się skupiam po prostu na tych najlepszych, a mm -hmm. o najgorszych to nawet nie zwracam uwagi, więc ciężko mi powiedzieć. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, musiałabym się z tym, z tym tematem zastanowić. Mhm, mm dobra, spoko. Bonzai? No więc tak, wyjdzie ze mnie chyba troszeczkę ignorant, ale... Znaczy ja lubię muzykę i ogólnie lubię jak jest fajna klimatyczna. Mhm. Ale bardzo za bardzo się. Hmm, ja zwracam uwagę zwłaszcza na, na faktyczne piosenki jakichś zespołów, które są użyte w grze albo na trailerach. Bardziej mhm. to do mnie przemawia bardziej niż, e, niż właśnie właśnie muzyka kompozytorów. Okej. Okay. No i po prostu bardziej pamiętam, bardziej mi wpadają w ucho. E, mogę później właśnie wrzucić sobie. Spotify albo w YouTube'a i ich słuchać normalnie i, no i zawsze zawsze wtedy właśnie sobie przypominam ten, ten moment, kiedy grałam, jakie tragały no, emocje wtedy. No i właśnie to, to bardziej na mnie działa i nawet sobie pisałam jakieś takie moje kawałki, które mam na playlistach. Mhm, to no dajesz. daje daję. No jak już zaczęłaś to już No opuńcz. dobra. No jedną z takich e, utworów jest e, utwór z pierwszego Mass Effecta. Mm, to jest utwór z dyspołu Fons. Boże, M4, M4, nie wiem mm, mm -hmm. czy to powinno nie. czytać. W każdym Tak, w każdym razie to jest e, muzyka, która była na napisach końcowych. Jest nie też można. na przykład, o na przykład, bardzo dużo mówię na przykład. Mm. <laughs> No, e, są piosenki z Borderlandsów, piosenkę z pierwszych bo Borderlandsów e, Aid, no, Aid No Rest For The Weekend. Mm -hmm, mm -hmm, zdałam w tak. sumie wcześniej niż grałam w border, Borderlandsy Ale teraz ta piosenka kojarzy mi się tylko z Borderlandsami I no, e, z drugich Borderlandsów też e, bardzo e, lubię, to jest The Heavy, Short Change Hero no i oczywiście tutaj przechodzimy do Ojej. No ogólnie ogólnie falauty, w sensie te falauty Trójka i niowego, bo w czwórkę nie grałam, a pierwsze dwie są... Grałam jak miałam, nie wiem, 6 lat i w ogóle jak nie pamiętam. Wow, to musiałaś być mądra. No, no, no, no w sumie nie wiem, bo nie, bo nie pamiętam. No. Tam jest y, bardzo fajnie, bo są tam radia, które można włączać mm -hmm. i w każdym radiu właśnie le leci kilka piosenek. W sumie tak jak w GTA, ale trochę inaczej. Mm, okay. y no, jest na przykład z Fallouta trójki, jest właśnie jedna najlepsza piosenka, którą znają wszyscy. Wszyscy, Sprawdź którzy nas. grali w Fallouta, I, don't want, to say, I don't want to set the world on fire. Ty to Mincy mówi. A, bo tam też są piosenki z lat 50 60-tych? Nie, 50 60 coś takiego. Mhm. Tak bądź świadoma, że będziesz musiała dać linki do tego wszystkiego. Oczywiście, że dam linki. <laughs> w falaucie New Vegas już, bo tak, w falloucie y, trójce było kilka radi, ale tak naprawdę jedno radio było z piosenkami, takie, mm -hmm, które mm -hmm. można było posłuchać. A w Falloutie New Vegas już było ich trochę więcej. Dwa albo trzy, no ale coś takiego. Y, jedno radio to było radio New Vegas z mm. takimi, tak, tam było takie podzianko. Dean Martin i inne takie rzeczy. A drugie to było, takie jest bardziej, bardziej country muzyka, ale mhm. właśnie jak zawsze myślałam, że nie lubię country, to, to nie wiem, teraz po prostu te piosenki mi się fajnie kojarzą i spoko mi się ich słucha, nie? Też o Boże, też z Dragon Age były jakieś fajne piosenki.. Były? Dragon, Dragon Age Origins na pewno pamiętam użył piosenek 30 Seconds to Mars. Kojarzysz to na końcu? Nie, nie cholery. Na, na końcu, na napisach końcowych. bo W sensie, wiesz, jak później no były tak te, wszystkie, te wszystkie, te boże, nie tabele, tylko te plansze, nie? Mm -hmm. Tak, co się Mówiące, z stało. Tak, co się z kimś stało i potem jak były te napisy końcowe, mm -hmm. to było właśnie This is World 40 Seconds to Mars. Okej. Okay. I w Dragon. Oh Boże drago, Dragonage 2 dragon e, użyła piosenki Florence and the Machine Matko i córko. Ja nic takiego nie przeuważyłam w ogóle ja tam. A widzisz, ja zwracam uwagę. Ja zero, ja rzadko. Okej. Okay. Jeszcze masz coś? Z tych yy, polecanych? Mogę jeszcze polecić strasznie fajny soundtrack ma Rebel Galaxy. No na przykład Blues, blues Saraseno i Bill Ways. Ale ogólnie wszystkie właśnie te piosenki z soundtracku są fajne. Nawet nie mogę ich wszystkich wymienić, bo... Zrobimy listę potem. No. Be cool, jak ktoś będzie zainteresowany. Więc będziecie mogli znaleźć gdzieś tam. Jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, ale gdzieś będziecie mogli znaleźć. Będzie znowu Sealowa próba Bonsai. <laughs> no. Czyli... dobra... Czyli rozumiem, że już mogę sama do siebie przejść. A przechodź sama do siebie. Nie krępuj się. Dobrze, nie, nie będę się krępować przejściem samej do siebie. Przechodząc same sama do siebie. <grych> Więc... Ja też nie mam takiego ulubionego kompozytora, tak jak Wądzaj Ale mam ulubiony soundtrack. Jeden. Jedyny. I to jest soundtrack do starego Niera. Gestalta. Oczywiście też dam linka. Ja też nie zwracam za bardzo jakieś tam różnicy, tak. Mhm. Uwagi na soundtrack. Chyba, że właśnie mnie zachwyci. I na razie udało się właśnie tylko to nie robi. I bez tego soundtracka ta gra by była dziwna. I by była zupełnie inna. I w tym nowym mierze, bo mój chłopak gra i jak on gra, to jednak siedzę obok. To muzyka jest w podobnych klimatach. Więc utrzymali się. I naprawdę polecam ten soundtrack do przesłuchania. Jest Naprawdę w stosunku do reszty zapada w pamięć i jest inny. To jest u mnie tyle w kwestii to co lubię. Jest naprawdę, nie wiem czy zauważyłyście, ale jest naprawdę ciężko powiedzieć soundtrack, który, czy nawet piosenkę, która wam bardzo nie pasuje do jakiejś gry. czy znaczy, jest ciężko znaleźć e, złą muzykę, ponieważ z biegiem czasu no, bardziej się przykłada do, do tej muzyki. Jak tak? Można było mnóstwo złej muzyki znaleźć w nie wiem w latach 90., a teraz już jest dosyć ciężko myślę. Ale w tamtych czasach nie była zła ta muzyka. W tamtych czasach nam pasowała ta muzyka. Zależy gdzie, wiesz. No tak, może twierdzę, że nie, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć złej w tym momencie. Zastanawiając się nad tym od wczoraj. No nie. Bardziej mi przypominają się takie kultowe rzeczy, tak, które ci zostały. No, główna muzyka z Mario. Myślę, że chyba wszyscy znają. Jakie tam są jeszcze melodyjki i takie. Nawet no to ośmiu bitówki nawet nam pozostawały w głowie, tak? No ja pamiętam z Finala tą piosenkę o Sefirocie, która jest wszędzie. I ona jest dla mnie nie do jakby zapomnienia. Łatwiej jest znaleźć takie, które właśnie są zapamiętywalne niż... Obrzydzalne i które no, powstały kiedyś, tak? Teraz nie powstają aż takie, które dziś zostają w głowie. Aż tak. No trzeba być po prostu tak dobrym, tak ambitnym, tak kreatywnym kompozytorem, jak na przykład Marcin Przybyłowicz, bo no, nie bierze się znikąd takie statystyki na Spotify, że jest taka liczba chętnie odsłuchanych jego utworów. Więc to się znikąd nie bierze. Ale teraz jest pytanie, czy lepiej, żeby muzyka była licencjonowana, czy lepiej, żeby były kompo kompozytorzy, którzy tworzą? Czy jest no jakaś nie większa wiem, no chyba, różnica? No chyba różnica zależy od y, tematu, motywu i jakiej gry. No, że jeżeli jest na przykład jakaś akcja i tak dalej, no to wiadomo, kompozytor jakąś epicką, epickie, ut epickie utwory stworzy, no to wydaje mi się, że pasuje najbardziej kompozytor i jakaś orkiestra do tego. Tak, bo zacznijmy do tego, że kiedyś myślę, że aż tyle pieniędzy nie szło w samą muzykę do gier, a teraz jednak więcej kasiorki inwestują, tak? Są jakieś so studia osobne, wynajmują orkiestry, wynajmują muzyków. Tak, dlatego wydaje mi się, że z biegu czasu muzyka jest yy, bardzo ważna w grach. Od początku była ważna w grach, tylko od początku nie było aż takiej świadomości tego. A no, to brzmi lepiej. Tak. Bązaj, a co ty my sądzisz? No ty wolisz sekcjonowaną no to już wiemy, tak? Znaczy nie, to już... Znaczy tak jakby... No dobra, ja... Jak, jak mówiłam, ja lubię muzykę i lubię też taką muzykę, jak ty mówisz, w jakiejś orkiestry... Z... Specjalnie zatrudnionej do tego, tak? No, ale chodzi o to, że mi po prostu po prostu bardziej, jak już powiedziałam, bardziej pamiętam te normalne, normalne piosenki z połów, tak? Mhm. Ale to nie znaczy, że, że właśnie ta akustyczna ścieżka dźwiękowa nie wywołuje u mnie emocji też. No ja na przykład, kurczę, pamiętam też ścieżki z Mass Effectu i które były też świetne i świetnie pasowały się w te klimat, emocje właśnie, jakie przedstawiały. No tak, no. ale nie siedzisz potem na YouTubie i nie szukasz tego, nie? No, no, no, właśnie, no właśnie o to chodzi, że wolę właśnie takie, które mogę potem sobie wrzucić na Spotify albo na, na MP3 i słuchać normalnie. Bo Na MP3, ty ty się do 2000 cofnąłeś? <laughs> Śmiej się. Ja, ja się nie śmieję, bo ja też to stosuję. Mi się popsuło, te, te, no ja Teraz ci teraz zagnę, mam nawet hukmana jeszcze. Ja też mam, ale nie no. korzystam. Też mam, ale się kurzy. No, gdzie teraz kasetę znaleźć? Ja mam. Ale widzicie, teraz się to tak wszystko rozszalało, że ci robią osobno płytę, tak, z muzyką, z gry. I Dokładnie. sprzedają za jezłą kasę i bardzo dużo ludzi kupuje, specjalnie dla muzyki na przykład. Owszem, dlatego no, z roku na rok to wydaje mi się, że istotna jest ta muzyka taka naprawdę na, ten, na tym poziomie. Te płyty nawet w edycjach kolekcjonerskich, chociażby w mm -hmm. poszczególnych się znajdzie, płyty CD. Tak, na równi z tymi, jak to się nazywa, tymi szklicami y, twórców, Wiecie o co mi chodzi, nie? Że tam ci dają te arty takie początkowe, jak tam postacie wyglądają i tak dalej, i tak dalej. A, to o tym nawet nie wiedziałam. Że dają takie rzeczy do gier? W kolekcjonerkach, tak? No, uh -huh. Nigdy nie miałam kolekcjonerki. Ja też nie miałam, ale wiem, że istnieją. No, ja nie ale wiem. i dają artbooki, tak. jakieś, jakieś... Soundtraki. Się... Ale tu wiesz, nawet są traki, kurczę, soundtrack osobno nawet na Steamie można kupić. W tym... No, że ci przerwę. Jeszcze no, powodu no, tego, no. że mówiłaś, że kiedyś nie było takiego nacisku. Mhm. Ale w sumie już od początku, jak są gry, mhm. od początku albo mniej więcej od początku, kursy gier widzieli, że tak też w aspekcie psychologicznym trzeba właśnie. Znaczy są takie sytuacje, że nie potrzeba dźwięku. Nie właśnie nie, nie o to chodzi, że ten dźwięk funkcję informacyjną, albo bo wiesz, na, na przykład jest takie coś, jak, nie wiem, zdobywasz coś, mm -hmm. co masz albo, albo lewelujesz, to musieli wymyślić takie dźwięki, które poinformują cię, nie informując wiesz, ciebie w taki werbalny face-to-face -face sposób, mm -hmm. że, że robisz dobrze, tylko musieli stworzyć właśnie coś takiego, co cię tak, tak naprowadzi, tak, że robisz to dobrze i tak dalej, właśnie od tego są takie, takie dźwięki, takie level up, wiesz, to są takie, mm -hmm. takie szczęśliwe w cudzysłowie dźwięki, jakieś mm -hmm. wysokie tony, inny przykład takiego są w horrorach, to są dźwięki, które są tak jakby alarmujące, one imitują dźwięki, które wydają z siebie zwierzęta, żeby się alarmować o niebezpieczeństwie. To na przykład właśnie coś takiego, jak było w, w tej scenie pod prysznicem w psrodzie. Mhm. Znaczy nie wiem, czy teraz e, mówię tutaj dobrze, ale właśnie w horrorach są te takie zawsze jakieś Wysokie tony, albo takie... Nie chodzi ci o te takie właśnie, że jak się coś czai za rogiem, to ci robi takie trym. No. Tak, ale ty cały czas mówisz, nie tyle mówisz o muzyce, co efektach dźwiękowych. No, ale to też jest muzyka w tak O no, To nie jest... To, jest... to jest efekt dźwiękowy, no, muzyka to jednak, to jest piosenka, to jest, wiesz, no... To są bardziej rozłożone efekty dźwiękowe. Mm -hmm. i to jest właśnie, bo jedno z moich dwóch pytań no są efekty dźwiękowe, tak no, były ważne, no bo nie stać ich było na, wiesz nawet wydaje mi się, że oni to robili też trochę żeby oszczędzić pieniędzy bo chyba taniej było ośmią bitówce coś zrobić jakieś tam piknięcie niż no, ale to w sumie zrobić dali. napis nie. Bo no bo na już się przykład... przyjęło a teraz sobie sobie przypomnij na przykład nie wiem, w Zresztą nie nie, no, nie wiem, czy ty grasz w takie gry jakiejś fantazy typu Morrowind albo coś. Grałam. No, tam muzyka się zmienia w momencie, jak jest niebezpieczeństwo, nie? To też jest takie, że twórcy muszą e, jakoś poinformować gracza, że właśnie jest jakieś niebezpieczeństwo, że teraz masz uciekać, chować się albo walczyć. Tak jest no przeważnie w ogóle w grach RPG. No to nie tylko w RPG, bo nie wiem, w grach polegających na yy, składaniu się też. No, od zmiany sytuacji, czy to spokojniejszej, czy budującej napięcie, muzyka się zmienia. No. To jest dobre, bo wtedy wiemy, czego się możemy spodziewać. No i z tego mi się rodzi drugie pytanie, czy takie efekty dźwiękowe, taka muzyka powinna być w horrorach? Tak. Znaczy, o które teraz ci chodzi? Czy ogólnie? No, no chodzi mi po większości horrorów takich typowych, szt sztampowych idziesz sobie powiedzmy w domku i nagle ci muzyka właśnie zmienia się w tle na taką bardziej intensywną i wiesz, że coś się stanie, tak? czy to jest lepsze, to co teraz opisałam, od tego, że nie masz w tle nic że idziesz sobie, słyszysz swoje kroki znaczy no nie masz w nic, nie masz muzyki, tak? że słyszysz swoje kroki, słyszysz jakieś tam skrzypienie tam, drzwi, tam, ptaki za oknem, tak, powiedzmy. I nie wiesz, w którym momencie coś na ciebie wyskoczy. Które jest lepsze? Czy nie. jesteśmy w stanie właśnie powiedzieć, kto, czy któreś jest lepsze? Nie, bo to zależy, tak? Może być rozwiązanie, rozwiązanie, jedno, które działa, a rozwiązanie drugie, które zupełnie nie działa. Chociaż teraz nie mam, nie mam, nie mogę wymyśleć rozwiązania, które nie działa jakiejś gry takiej, ale no... Znaczy w horrorach, gdzie występują te słynne jumpscary, to na pewno się sprawdzi ta muzyka, gdzie kiedy się to pojawia, to nagle ten, ta muzyka jest głośniejsza. straszniejsza, taka, że nas prawie, że ogłusza. A zanim ten jumpscare nastąpi, no to normalnie słyszymy tylko swoje kroki, ewentualnie jakieś brzęczenie, nie wiem, muzyki czy tam, gdzieś, po prostu tych efektów dźwiękowych. A muzyka taka straszniejsza to dopiero przy tak tym słynnym A no, Pytam dlatego, bo w najnowszym rezydencie nie ma muzyki. Jak jesteś cały czas zestresowany, bo nie ma żadnej informacji słuchowej, że zaraz ci ktoś wyskoczy, Możesz sobie iść korytarzem i nagle zobaczysz w tle, że ktoś ci przechodzi bez skrzypnięcia nawet, nie? Ale wiesz też jest... Horrory też mają z drugiej strony, są horrory, przez które cały czas wiesz, co ci grozi. I cały czas wiesz, ale to nie znaczy, że to jest mniej straszne. Na przykład w Science chyba tak było. Mówisz o radiu? No. do tego tej gry nie przeszłam ale zauważ, że tam y, nie było muzyki, też w Silent Hillu w Silent Hillu było no było to skrzypienie tego radia które zaczynało ci tam chyba piszczeć jak y, pojawiały się te potwory więc to było jakby takie trochę jak ten jumpscare, ale jakby przedłużony przynajmniej tak to sobie próbuję wytłumaczyć jeszcze nie wypowiem na ten temat bo nie gram w takiej gry to przedłużony jumpscare to już nie jest jumpscare Ciężko to nazwać, bo cały czas masz to napięcie, że wiesz, że ci wyskoczy, ale nie jest ci pokazane z której strony. I może w każdej chwili przestać, ale znowu zacząć. No właśnie o to chodzi. To jest takie ciągłe napięcie, że uh -huh. ty wiesz, że coś ci grozi. A... I... No i to nie jest jumpscare, tak? Bo jumpscare polega na tym, że, że masz takie oraz, coś wyskakuje na ciebie. Uh -huh. nienacka. Totalnie nienacka a tam wiedziałeś, że coś ci grozi. Tak. <śmiech> Czyli ja bym to podsumowała w ten sposób, że w horrorach i brak muzyki jest straszny, i muzyka jest straszna. I to no może wiesz, być... no, na przykład, no. nie wiem, grałeś w Dead Space'a? Tak. Pograłam no, no, tak. pół godziny i jak zaczęłam biec, tam taka mi się biegnie. Sam początek gry, nie? I jak nie mogłam dobiec, już nie mogłam. <śmiech> <śmiech> Także Dead Space, no... Tam są też jumpstery, tak, mhm. tam nie, nie wiesz czy z tej dziury coś na ciebie wyskoczy, może wyskoczyć, może nie, ale no wyskakuje na ciebie co chwilę coś, ale... Taki potwór może się wydostać po prostu z zwykłej ściany. Tak, ale chodzi o to, że tam, tam jest muzyka, nie? I w sumie Silent Hill, tfu, Boże Silent Hill, Dead Space z muzyką jest jeszcze trzy razy gorszy, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że to zależy od osoby, bo mnie bardziej brak muzyki przeraża, więc to chyba już musi być prywatna, jakby preferencje, nie? w tym Też momencie. Mi się tak daje, bo im dłużej nie słyszysz niczego, tym się boisz bardziej. O, <śmiech> Rzeczy nagle ta muzyka zabrzmi, tak nagle i głośno. Tak, znaczy ja w ogóle nie lubię jumpscarów. Pomijając to, że mnie to przeraża, ale to jest takie dla mnie. Ja lubię subtelniejsze rzeczy, i to jest takie zawsze takie. Jep". I tyle. Nie jest to na mnie, dla mnie na propsie, nie? To je, jedynie fajnie się ogląda. Tak, jak ktoś zaczyna skakać nie i krzyczeć, hm, to tak, owszem, no. Tak jak kiedyś właśnie, 20 lat temu, 15 była ta gra taka, że jeszcze wczesne czasy internetu, że się właśnie myszko miechało po tym po, po, po, po, po tunelu i nagle ci wyskakiwała ta twarz i ci właśnie darła się w tak, ta, ta, ten tunel był coraz węższy i trzeba było po prostu się głowę zbliżyć. Mm -hmm, tak. O, zbliżyć celowy zabieg. Tak, i to był taki chyba z pierwszych jump nie? Jaki tak, powstał. I właśnie on bazował na tym, że coś ci wrzasło głośno w twarz. Bo tam to, to straszna twarz ta była Ok, ale jakby ci wyskoczyła twarz bez tego wrzasku, to byś był mniej przerażony niż z wrzaskiem. No, więc uważam, że jump y są słabe. I zostawmy już te horory. Przede wszystkim oklepane. Tak, są bardzo oklepane i to jest najłatwiejsze, co oni mogą zrobić, jak już nie mają pomysłu na klimat. Dokładnie. Więc wszystko trzeba dobrze. Muzyka jest ważna w hororach, szczególnie jak się chce dobry klimat uzyskać. No. Dokładnie. Okej, okay, bo on zostawiamy horory, nie? Tak. No. Właśnie, mam jeszcze takie jedno pytanie, powiedzcie mi, czy ma sens. Bo jak nie. są Dzięki. <głosy> Wiesz co? Kolejna osoba mi ciśnie na internetach. Ja nie wiem. Czy myślicie, że y kompoty, Kompoty. <śmiech> że kompozytor... Znaczy Zaczynam od początku. Dobrze. Już za późno jest. Czy myślicie, że kompozytor muzyki do gier jest tak jakby równy, nie wiem jak to nazwać, klasowo do kompozytora muzyki do filmów? Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze Zy... są gorsi jakby. Nie to, że gorsi, tylko po prostu mniej rozchwytywani. No, w, w przypadku tego, znowu go przytoczę, przybyło wice, jest już trochę inaczej. Bo to, co on stworzył wraz z Presywalem, to wręcz fenomen na skalę taką filmową muzykę, to dlatego... A o reszcie się tak nie słyszy, no przynajmniej ja tak nie słyszę, więc filmowi na razie górują. Moim zdaniem. Czy ja tak myślę, tak teraz, tak jak pozwala pozwalam myśleć tak luźno? to sądzę, że oni oprócz tego, że tworzą jakąś tam personalną muzykę do filmów, to oni robią jeszcze inne rzeczy. Oni jakby te muzyki do filmów robią dodatkowo. I mm. chyba nie ma takich osób, które robią tylko muzykę do filmów. To chyba tak samo jest z grami. No to chyba tak tak. już nie, nie moim, zdaniem, <laughs> moim zdaniem kompozytor to kompozytor. i jakoś, Muzyki po prostu. Tak. Muzyki dla mnie za bardzo tak jakoś... Y nie ma, nie wiem, gatunku muzyka filmowa, a muzyka gierowa. To tak naprawdę brzmi, albo brzmiałoby tak samo? No to przynajmniej dla mnie, no bo wiecie, to ma tak jakby to samo zadanie. Wzbudzić określone emocje, które, wiesz, są adekwatne do historii, którą się opowiada, no i tyle. Tak naprawdę to w sumie jest to samo. A że może kompozytorzy muzyki do gier nie są tak, tak dobrze opłaceni jak kompozytorzy filmowej? No cóż. Życie. Rozkładam ręce w tym momencie, bo nie wiem czemu to się tak dzieje, bo niektórzy kompozytorzy powinni być bardziej rozchetywani, wydaje mi się, no popularni. Nie wiem czy to dobre słowo. Znaczy, budzić większe zainteresowanie jak ci kompozytorzy, którzy tworzą muzykę do filmów. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że już zaczynamy się przyzwyczajać, że gry to nie są... To jest, takie, to jest takie samo media jak filmy. Już się zaczynamy do tego przyzwyczajać, ale dopiero zaczynamy. No bo na początku gry komputerowe były traktowane jako no po prostu rozrywka dla dzieci. Mhm. Albo dla osób, które cały czas siedzą w domu i... Się Nie jako chodzą, zło, bryją się. kontrowersje. No, a teraz jest graczy coraz więcej i to jest to... tak na porządku dziennym. Że... Coraz więcej kasy wpływa na gry. No, więc myślę, że to z kompozytorami też to się zacznie zmieniać. Będą mogli jeść więcej chleba, bo ich będzie stać. Lepszą wodę do piatku. Tak. No. Wszystko w swoim czasie. Wszystko już, już, już myślę, że wszystko zmierza ku dobre. Tak, i tą, jakże pozytywną myślą, zakończymy temat górny, bo już chyba wyczerpałyśmy, co się dało. Chciałbyśmy zachęcić Was do oglądania nas na YouTubie. Ewentualnie jak są bardziej nowocześni i współcześni ludzie, to możecie nas posłuchać na Soundcloudzie oraz możecie nas poczytać. No ja mogę tak powiedzieć. Na WordPressie. Wszystko pod tą samą nazwą. Konsoloszek. My no dziękujemy Wam za jakże skupioną uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pa! pa.